Jest sobota, 28 marca 2026 roku. Słuchacie właśnie 596 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonów witają się z Wami znany podcaster i fanatyk true crime z sąsiedztwa Michał Dżery Witam Cię. Czołem Szymas. Witam wszystkich. Jestem tu też ja, niedający dający napiwków w kawiarniach Szymon Szyma Witam serdecznie. Witamy Was. I dziś zapraszamy na omówienie Krzyku 7, czyli wielkiego finału trylogii w reżyserii Mata Bettinelliego Olpina oraz Tylera Gilleta. Trylogii skupionej na losie sióstr Sam i Tary Carpenter. Chociaż nie, w sumie to nie, bo po absurdalnej decyzji o zwolnieniu Melisy Barrery od projektu odeszli także i Ortega, i Christopher Landon, który miał reżyserować Siódemkę, właśnie zastępując Bettinelliego, Olpina i Gilleta. No i trzeba było zmienić wszystkie plany. Zapowiedziano wówczas, że Siódemkę ostatecznie wyreżyseruje sam Kevin Williamson, a na ekranie zamiast sióstr Carpenter zobaczymy przede wszystkim Sydney Prescott. I zaczynam od tego, bo cały ten chaos wokół produkcji Siódmego Krzyku Pewnie wpłynął na oczekiwania wobec tego sequela, znaczy nie pewnie, na pewno wpłynął na oczekiwania, na nastawienie do tego filmu i tak dalej, więc może od tego zacznijmy. Ja nie byłem fanem szóstego krzyku, mm -hmm. to też nie zależało mi jakoś mocno na tym domknięciu trylogii, ale też nie poczułem hajpu na powrót Nev Campbell do roli Sydney i umieszczenie jej tutaj w centrum akcji wbrew tym wcześniejszym planom. Potem jeszcze ogłoszono, że film nie będzie miał rozbudowanej warstwy meta, więc tak naprawdę obawiałem się jakiegoś totalnego odcinania kuponów i odgrzewania schabowego z zamrażarki. No ten Williamson to trochę gdzieś tam ratował, tak, że wrócił do tego projektu, ale miałem sporo w sumie obaw, przy czym do kina chciałem iść, przez sprawy życiowe trochę mi to zajęło, ale w końcu się udało, widziałem film w kinie. No czy mi się podobało, to zaraz rozwiniemy. W każdym razie miałem takie chłodne nastawienie. Nie miałem nadzieję, że to będzie w miarę spoko film mimo wszystko, mimo tych różnych kontrowersji i tego chaosu, ale też byłem pełen obaw. A jak było z tobą? Wiesz to, ja też byłem z jednej strony, no, może nie pełen, ale miałem swoje obawy, natomiast też nie ukrywam, że z kolei były pewne plusy te, tego chaosu, no bo o ile zwolnienie Melisy Barrery to na pewno ze, ze strony Skydance to była po prostu, no, delikatnie rzecz ujmując w topa, o tyle to, że Christopher Landon przestał być łączony z tym projektem, mnie osobiście bardzo ucieszyło, bo niedawno Rozmawialiśmy chociażby o Hard Ice, Ja nie jestem i już chyba nie zostanę fanem tego twórcy. No i obawiam się, że jego krzyk to mogłaby być masakra. I, i po prostu tutaj to, że on ostatecznie nie odpowiadał za tę odsłonę, to, to jest dla mnie kolosalny plus abstrahując od tego jak ona wyszła, bo o tym sobie zaraz pogadamy i też druga kwestia to ja mam wrażenie, że pewnie nigdy się prawdy takiej stuprocentowej nie dowiemy, ale też jeżeli faktycznie ten kierunek na domknięcie trylogii miałby być taki jak zaczęło to latać dosyć mocno po necie po premierze siódemki czyli że młodsza siostra miała zginąć w otwarciu, a starsza miała okazać się Ghostface'em, ghost no to umówmy się, London i ten pomysł na fabułę to brzmi jak po prostu y, totalna apokalipsa dla mnie, bo <śmiech> już na etapie szóstki, której ja też nie byłem specjalnie fanem, chociaż chyba z naszego grona, to nie wiem, czy i tak nie najlepiej ją oceniałem, co nie znaczy wcale, że jakoś super dobrze, ale już na etapie szóstki y, ja wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, Uważałem, że jeżeli by poszli w kierunku tego, że właśnie któraś sióstr stanie się Ghostface'em, no to by było to dla mnie fatalne. No ostatecznie sióstr tutaj nie mamy, mamy powrót Neff Campbell i to dla mnie też budziło takie trochę mieszane uczucia dlatego, że z jednej strony fajnie, że wraca główna postać, można powiedzieć, serii ale z drugiej strony, no, kiedy też było zapowiedziane, że na przykład pojawi się też Gail Weathers no to ja już tutaj trochę też się zastanawiałem, czy, czy to nie jest w ogóle trochę ten moment, kiedy ta seria zacznie zjadać swój własny ogon, bo wiesz mamy kilka filmów o obok siebie, w krótkich odstępach czasowych. No a jednak gadaliśmy przy tym przy piątce z tego co pamiętam, że to była seria, która stała jednak trochę właśnie tymi odstępami czasowymi, nie? gdzie musiało trochę czasu, też w tym prawdziwym świecie upłynąć, żeby y, można było właśnie trochę podejść inaczej do tej mety, y, żeby trochę, y, nie wiem, pobawić się tym, jak się świat zmienił i, i to działało do piątki bardzo dobrze. Już ta szóstka zgrzytała y, pod kątem mety, więc y, no, tutaj też y, tu się zastanawiałem, w jakim kierunku to pójdzie. No i Gary Weathers w szóstce też. Ja uważam, że pewnie ten film byłby lepszy, gdyby, jej, y, gdyby ją z tamtego filmu wyciąć. No i wiesz, podchodziłem z takimi mieszanymi uczuciami, przy czym nawet właśnie kończąc, bo się trochę rozgadałem, to to, że tutaj od razu mówili, że nie będzie rozbudowanej mety, to akurat dla mnie też był taki raczej mały plusik. No bo właśnie po tej szóstce, gdzie ta meta była taka no coś tam było, ale to było mam wrażenie takie wymuszone takie po prostu na siłę dopisane na zasadzie, wiesz, odhaczenia czegoś, co wszyscy kojarzą z serią że stwierdziłem, że jeżeli nie ma na to jakiegoś pomysłu, a nie ma no bo w sumie nie ma żadnej jakiejś nawet nowej mody specjalnie w kinie grozy, no to, to lepiej że nie idą w to, no bo zrobi się z tego już nie jakiś pastisz, tylko po prostu tania satyra a, a, a, a przecież straszny film to dopiero za kilka miesięcy w kinie, nie? Więc no. <śmiech> Także mieszane uczucia, podsumowując. Mm -hmm. Ja myślałem, że może ta meta będzie dotyczyła nawet samego tego chaosu produkcyjnego, nie? że może to jakoś zostanie ograne przez Williamsona, no ale ostatecznie nie, o mecie pewnie zrobimy jakiś osobny segment w tym nagraniu, a wracając do tych innych wątków, które poruszyłeś, mnie tam London jakoś szczególnie nie odstraszał, no bo to też jakoś tak wyglądało, że tamta ekipa od piątki i szóstki miała kręcić też siódemkę. Mm -hmm i za nim odpowiadać, tylko że oni woleli wrócić do swojego do, jak gdyby pierwotnego, do swojej produkcji, w sensie do Radio Ornod, tak? I teraz zabawa w pochowanego dwa, zresztą jest jakoś miesiąc po krzyku, teraz do kim wchodzi? Tak, chyba, za dwa nawet, tygodnie, nie? chyba 10 kwietnia, y jeżeli dobrze pamiętam, w Polsce, bo w Stanach już jest. Mm -hmm. Więc właśnie oni postanowili skupić się na swoim projekcie autorskim bardziej. Tutaj to chyba Williamson sam się odezwał do Landona z tego, co czytałem bo oni się jakoś tam znają też prywatnie. No i ja z Londonem nie mam jakiegoś wielkiego problemu. Znaczy, okej, okay, nie jestem jakimś jego psychofanem, ale w kontekście historii Sius Carpenter, to ja w sumie nawet może bym go widział. To mogłoby się udać. Czy to by wam podeszło? No, zgadzam się, że może niekoniecznie. Ale no, najważniejsze było to, czy mieli jakiś pomysł na to domknięcie. Jeżeli to był ten pomysł, o którym wspomniałeś, no to może rzeczywiście lepiej, że tego ostatecznie nie zrealizowali. No ale tego nigdy się nie dowiemy więc no nie będziemy drążyć tego tematu. Skupmy się teraz na tym, co dostaliśmy ostatecznie, czym jest krzyk siódmy, o czym opowiada. Fabuła no, można ją streścić w sumie pewnie w jednym zdaniu. Nowy Ghostface poluje na tatum Evans, córkę Sydney Evans z domu Prescott. No i to tak naprawdę tyle. Tak Mamy nowego Ghostface'a, który przybywa do miasta, do miejsca, gdzie mieszka Sydney z rodziną. Znowu giną ludzie, a my ponownie zastanawiamy się, kto z otoczenia bohaterów może być mordercą, tak? jakie może mieć motywacje i tak dalej. Eee, Przy czym to nie jest też tak, że ten film opowiada tylko o Sydney czy o Sydney i Gale. Mamy oczywiście także pokaźne grono tam innych młodych bohaterów. Mamy Tatum, czyli tę córkę Sydney, jej chłopaka Bena, jakąś tam koleżankę ze szkoły i gwiazdę szkolnego przedstawienia Hanę. Mamy Lukasa, to jest właśnie kolega z sąsiedztwa fanatyk True crime, który zaczyna nagrywać podcast. Pojawia się Chloe, to jest druga kumpela. No i jeszcze potem dołączają Mindy i Chad. Więc mamy znowu pokaźne grono bohaterów, no ale jak gdyby premis jest dosyć prosty i od początku oczywisty. No i Jerry, jak ci się tutaj ten nie wiem, otwarcie pierwszy akt podobały? Czy poczułeś właśnie krzyk? No od otwarcia wypadałoby zacząć, bo ja ci powiem, że moim zdaniem ta scena otwierająca, która też jest takim ikonicznym elementem całej serii, uważam, że była bardzo dobra. Trochę miałem obawy, kiedy zobaczyłem, co tutaj dostajemy, w tym sensie, że po raz kolejny wracamy do domu Macherów i tym razem to, to jest dom zamieniony na taką atrakcję turystyczną, ale... Bardzo mi się to spodobało. Naprawdę. To, to, ja, to jest taki motyw, który ja lubię. Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach to ja to w kilku yy, y, horrorach, y, ale raczej chyba w serialach, w jakichś antologiach y, widziałem y, takie motywy, że y, wiesz, pojawia się jakaś ekipa w y, domu mordercy, y, który jest zamieniony teraz na właśnie taką atrakcję. I, I to jest fajny motyw, ja to lubię i tutaj to jest y, dobrze ogrywane, bo... Y, I to jest współczesne, tak. nie? To jest taki właśnie fenomen rzeczywiście nowoczesny, więc w kontekście jakiejś mety, jeżeli można tak mówić, no to to jest coś ciekawego i aktualnego. No. Plus wiesz, nawet fajnie technicznie to wypada, nie? Jak mamy tego ghost face'a, który niby się porusza i y, jak twórcy się bawią y, tym, jak to jest wykorzystywane. Y, no to jest naprawdę dobre w sensie robota tak, tak, mamy, tak. tak taki, który śledzi ruch i rusza głową w zależności od tego, tam, na czym może się tak, skupić. Tak. I, I ogólnie, wiesz, te, te wszystkie pamiątki y, miałem wrażenie, że to było dużo bardziej organicznie, y, organicznie tak wprowadzone i sensownie wprowadzone w przeciwieństwie do tej wiesz, krypty z finału szóstki y, gdzie tam też mieliśmy tych pamiątek mnóstwo, ale, ale tam, tam raczej ja to oceniłem negatywnie. Tutaj to, to miało sens, że to jest w ten sposób zrobione. No i przede wszystkim widać też już od tej pierwszej sceny, że będą się bawić wątkiem tego, czy stół przeżył, czy nie. Czyli coś, co nawet wcześniej, Co... no, bo zanim oni dojadą do tego miejsca, nie? to oni bohaterowie, którzy przyjeżdżają do tego Airbnb, e, rozmawiają na ten temat. tak? Czy stół może być żywy tak, tak. czy nie. A później tam widzimy telewizor i jest jakby dalszy ciąg tej rozmowy. To, to też wydawał mi się taki haczyk całkiem fajny, no bo to jest też coś, czym no umówmy się ten fandom krzyku jakoś tam żyje, nie? że od lat, przecież jak tylko, ja pamiętam, jak piątka z, z była pierwszy raz ogłoszona, no to znowu pamiętam, że odżyły te wszystkie rozmowy o tym, czy czasami właśnie nie będzie tak, że stój jednak okaże się żywy. I no mam wrażenie, że przy każdym kolejnym krzyku to się pojawia. No tutaj to się staje pewnym tematem przewodnim. Także dla mnie to otwarcie bardzo dobre. Mm -hmm, tak i yy, ja już może powiem, że pierwsza połowa... Yy tego filmu była dla mnie zadziwiająco dobra. Te wszystkie moje obawy gdzieś bardzo szybko poznikały i też tak dosyć uczciwie ten film mi pokazał, że to ma być nostalgia trip, a z drugiej strony no właśnie dał mi ten całkiem przyjemny reunion Gale i Sydney. W ogóle przed seansem ja widziałem reklamę L'Oreal Paris z Gillian Anderson, mm -hmm. tę o kobietach w Hollywood i nie tylko, które znikają po 50, tak, że stają się niewidzialne, świat o nich zapomina i tak dalej. I to się bardzo fajnie skomponowało z tym późniejszym śledzeniem postaci właśnie Courtney Cox i New Campbell, bo Cox ma już 62 lata, jeżeli dobrze liczę, a Campbell jest chyba 9 lat młodsza. W każdym razie no, fajnie się to skomponowało i przyjemnie mi się ten Ich Union jakoś tam obserwowało w tej pierwszej połowie. A i te nawiązania, ta nostalgia, to też wszystko uderzyło w odpowiednie strony. Już od tej pierwszej rozmowy, cały ten motyw atrakcji turystycznej trochę muzeum, trochę Airbnb. Um, to, to jakoś działa, nie? W sensie, człowiek to ogląda i, i gdzieś tam trochę się uśmiecha pod nosem. Też fajnie to ograno, bo ta nasza parka to nie jest dwójka fanatyków, tylko właśnie facet jest fanem mm -hmm, serii Star, tak, a, tak, tak. i w ogóle horrorów, a jego partnerka już tak niekoniecznie, więc to też e, daje pole do pewnych żartów i do, znowu, no, swoistej mety tutaj na temat fanów grozy horroru, czy różnych franczyz. I to, co też było ciekawe, to to, no, to, że dojdzie do masakry jest oczywiste, nie? Przy tej scenie otwarcia. Nie mogło być inaczej, ale trochę mnie zaskoczyło to spalenie mhm. tej miejscówki, tak. nie? Bo morderca niszczy to muzeum, a więc w pewien sposób niszczy, nie wiem, jakieś dziedzictwo serii to powiązanie właśnie z samymi początkami tej historii i tak się zastanawiałem, czy to jest scena symboliczna, nie? No bo właśnie od tej strony to by było coś ciekawego, fajnego. Fabularnie to nie ma żadnego sensu, do czego przejdziemy pewnie potem, ale właśnie symbolicznie to było ciekawe, nie? Że zaczynamy siódmą część serii, która powstawała w jakichś tam kontrowersyjnych okolicznościach od spalenia czegoś właśnie ikonicznego dla całej tej serii to było jakoś tam właśnie intrygujące razu. Poczekaj, to ja jeszcze, zanim przejdziesz dalej, to, to tutaj krótko trzy kwestie. Po pierwsze mi się wydaje, że mm -hmm. fabularnie to ma trochę sensu, ale to sobie rozwiniemy to, to za chwilę. Po drugie, uważam, że to troszeczkę było niepotrzebnie tak mocno wyeksponowane w trailerach, bo wydaje mi się, że ta scena dużo lepiej by działała, gdybyśmy my tego spalenia domu Macherów nie mieli wszędzie. Nie? Główny plakat jest z tym płonącym z domem Macherów i z Ghostface'em na jego tle. Wszystkie trailery miałem wrażenie, że się koncentrowały wokół tego. Naprawdę, no czasem ja mam wrażenie, że pewne rzeczy powinny być zachowane na salę kinową, wiesz, na już na finalny seans i to był jeden z tych elementów. I też ale trailery ogólnie wiele takich ważnych scen zdradziły i to dosyć mocno. Mm -hmm. nie, że pra, niektóre to były prawie w całości widziane na zwiastunach, które ja widziałem po, po jeden raz tak naprawdę, a mam wrażenie po seansie, że widziałem je, to, że totalnie pamiętałem, nie, że jeden do jednego po prostu tak. był w filmie. I hmm. to, co ja bym chciał też bardzo wyróżnić na początku i, w, i faktycznie w całej te, te, te, tej takiej podbudowie, to to, że szczególnie ten początek jest moim zdaniem bardzo fajnie kręcony bo później ja, ja miałem takie wrażenie, że z tym jest mhm. bardzo różnie no ale to też jest pokłosie chyba tego, że Williamson no, nie jest reżyserem de facto nie? on tam kilka rzeczy wyreżyserował no ale on raczej jest scenarzystą i jeżeli chodzi o stołek reżyserski no to on nie ma jakichś tam sukcesów i trochę miałem poczucie, że właśnie tutaj zabrakło jakiegoś takiego doświadczenia w którymś momencie, żeby to trochę może lepiej poprowadzić tak stricte reżysersko bo mówię to otwarcie i ten początek jest fajnie budowany a później jest z tym różnie, to nie jest tak, że jest jakaś moim zdaniem bardzo duża zniżka, jeżeli o to chodzi, ale, ale trochę tam widzę rys im dalej w ten film Mhm mm znaczy dla mnie jest więc znaczy, no dobra przepaść to jest takie wielkie słowo ale dla mnie mocno się zmienia ten film w którymś momencie i sposób kończenia też mi przestaje pasować bo początkowo to się w ogóle trochę ogląda jak, no, jak tak, dawne kino tak, nie gdzieś tam tak, sprzed, y, nie 10 czy 13 tylko 20 kilku czy 30 nawet lat w sumie tak no, jak jeszcze z ubiegłego tysiąclecia nawet Mm -hmm. I to, to ma swój urok i znowu to nie jest tak, że mam jakieś dziwne filtry, nie, że to wygląda jak Hallmark czy coś, tylko jest taki lekki vibe właśnie starego kina gatunkowego, może tak to ujmijmy i jest właśnie sporo tych różnych prób grania na nostalgii. Dla niektórych może nawet zbyt dużo, ale no w kontekście tej serii myślę, że to jakoś tam fajnie gra. Mamy bohaterów, którzy w ogóle rozmawiają mnie o poprzednich filmach, w sensie o stabach, ale no de facto też i o krzykach. Mamy to wchodzenie przez okno chłopaka, tatum do niej właśnie w domu i też rozmowy na ten temat to jest nie tylko po prostu scenka, ale to też jest gdzieś tam dyskutowane, pojawiają się nie wiem, dawne ciuchy Sydney, dosyć takie ikoniczne powiedzmy nawet, powracają właśnie też bohaterowie z piątki i szóstki, bo Mason Gooding powraca jako Chad, a Jasmine Savoy Brown jako Mindy i cały czas jak gdyby na tym etapie mi się to wydawało bardzo takie spójne, mruga do mnie okiem jest sympatyczne, czuję, że oglądam krzyk i gdzieś tam czerpałem z tego sporo frajdy ale to jest to tutaj też mi się wydaje, że sporo w tym zasługi, w tym takim początkowym, w początkowej fazie tego filmu, temu castingowi Tatum głównie. No bo ja mam wrażenie, że po tej scenie otwarcia my się mocno skupiamy w ogóle na wątku na linii Sydney Tatum, czyli matka, córka i uważam, że tak jak tutaj jest bardzo różnie z castingiem, bo no na przykład to, że nie Patrick Dempsey, który już, już pewnie na zupełnie innym etapie kariery nie miał ochoty na powrót do roli pana policjanta z Trójki i Loft Interest Sydney, no to jestem w stanie tam zrozumieć, że, że Marka nie zobaczyliśmy. Natomiast no, i ja uważam, że no, casting McHale'a to była porażka po prostu katastrofalna. Ja nie trawię tego typa po prostu <śmiech> po całości i ja nie wiem, czy to jest jakieś pokłosie i kukuł czy jajo po Londonie po tym, jak on go też obsadził w tym swoim tam nożu w nocnej ciszy, czy jak to się tam zwało po polsku, ale mhm, tak, no, no McHale jest dla mnie tak irytującą postacią, ten Mark Evans, czyli mąż Sydney, jest tak irytującą postacią, jest tak nędznie zagrany, że każda scena z nim to mnie fizycznie bolała. A w przeciwieństwie właśnie do, do tatum na drugim biegunie, bo wiesz, tutaj ta, ta młodzieżowa ekipa, ona generalnie jest w porządku, ale też nie jest jakoś specjalnie obudowana. Nie? Bo tutaj mam wrażenie, że jednak przez to, że było Sporo jednak tych powrotów też, no to oni jakoś tak dużo czasu nie dostali, ale mówię, przez to, że to jest skupione na tym wątku matka-córka, to przez to te takie nostalgiczne wycieczki y, dla mnie działały, bo to, to nie był tylko wiesz, taki taki bajt tani y, na zasadzie, że patrzcie, a tu wejście przez okno, a tu właśnie, a tu kurtka, tutaj coś tam, tylko no to ma fabularne podbudowanie nie, z tym wszystkim, nie? Tak, tak, tak. To jest ogrywane... Właśnie dlatego powiedziałem, że to nie jest tylko po prostu scena. tak? I kto wie, ten wie. Bohaterowie o tym rozmawiają, ale to też nie jest taka gadka, nie wiem, na zasadzie łamania czwartej ściany, tylko w obrębie świata przedstawionego ma sens. I właśnie wspomniałeś o tym, że choć film ma wielu bohaterów, to on skupia się na relacji Seed i Tatum, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, powiedzmy. I mi się to też zaskakująco bardzo podobało, bo troszkę... Yy, nie wiem, no te motywy, wiesz, traumatyzowany rodzic, yy, który był Final Girl, czy tam jakoś przetrwał fabułę Sleszera, czy innego chorego po latach, to niekoniecznie jest yy, zawsze najciekawszy temat do eksplorowania, yy, zwłaszcza jeżeli właśnie to, to jest film, który może być jakimś tam odcinaniem kuponów, a trochę tego się bałem, a tu się okazało, że to jest sprowadzone trochę z sercem. Nie? Całość jest oczywiście przesłodzona, bo ta relacja tutaj jest trochę nieprawdopodobna, ale to ma swój urok i w tym filmie to gra. Mamy rozmowy tych naszych młodych bohaterów o swoich relacjach z rodzicami, głównie o tym, że się nie dogadują z rodzicami, nie? co jest zresztą też oczywiste, gdy no, mówimy o młodzieży. Mamy tutaj jakieś takie mikroscenki, które to fajnie wszystko obudowują. Przykładowo reżyser szkolnego przedstawienia mówi córce Sydney" że właśnie po córce Sydney to spodziewałby się więcej temperamentu czy coś takiego. To, to tak jest trochę niby od czapy, ale po chwili właśnie mamy to wsparcie od kolegów, koleżanek nie? dla naszej bohaterki, dla tatum i to jest super. Nie? To, to tak Czuć ten pał i tak kibicujemy jej, tak? I sobie myślimy, typie, odwal się, daj jej żyć swoim życiem i tak dalej. Mamy rozmowy w ogóle o tym imieniu, tak? że córka została nazwana po tatum Riley bodajże, tak? Mhm. I to jest ogrywane nawet ze dwa, trzy razy i też... Czy znaczy, trochę się śmieję, no bo to było trochę zabawne, trochę przykre, gdy tam na przykład tatum wyrzuca matce także że dałaś mi właśnie imię po kimś, kto zginął w taki i taki sposób, nie? Ja nie chcę być ofiarą, ja chcę być wojowniczką i tak dalej. No i potem Sid musi jej tłumaczyć, dlaczego właśnie dała jej to imię. Ale to grab, to buduje tę relację, to spaja nam te postacie, sprawia, że chcemy im bardziej kibicować. Mamy rozbudowany wątek tego, czy, że, że Sydney w ogóle nie, nie opowiada o tej swojej przeszłości, także to jest trochę taka pusta karta, takie, nie wiem, wieki ciemne czy coś takiego. Tutaj jeszcze jest ten wątek tego, że powstały filmy, i Tatum tutaj zna historię swojej matki, ale nie bezpośrednio od niej, tylko z filmów, co jest w ogóle absurdalnym wątkiem. I też ciekawym i, i znowu też taką metą. Jeszcze to się łączy trochę z tym trukem i tak dalej. Fajnie to jest ogrywane i jeszcze tatum też jest postacią, która przechodzi jakąś drogę, przechodzi pewną ewolucję, troszkę się rozwija w toku tej produkcji. Mamy ogrywanie tego, czy ona jest właśnie ofiarą, czy wojowniczką, czy będzie taka, jak jej matka, czy będzie inna, czy podąży swoją drogę i też tutaj mamy taki krytyczny moment jeden, gdzie ona no najpierw mówiła, że coś tam by chciała, ale tutaj właśnie troszkę wymiękka załamuje się i to jest bardzo spoko, bo to jest takie w miarę właśnie wiarygodne, też od strony jakiegoś takiego wydźwięku dla mnie gra i poświęcamy w sumie sporo czasu i miejsca temu tematowi komunikacji na linii straumatyzowany rodzic i żyjące raczej w komforcie dziecko teraz, ale jednocześnie no odcięte od tej takiej zdrowej relacji z tą matką. A tuż obok tego jest też oczywiście wątek tej obrony, ochrony, kontroli, no bo Sid chce chronić tatum przed podzieleniem swojego losu, ukrywa przed nią różne informacje, on no, stara się ją trochę kontrolować, zabrania jej różnych rzeczy, tam wtrąca się trochę w ten związek z tym chłopakiem. No ostatecznie okazuje się, że w sumie nie ma nad nią kontroli, ani nad nią, ani nad otoczeniem. Nie ma wpływu nawet na to, jak świat odbiera jej własną osobę, co jest też tutaj w sumie ważnym wątkiem w toku tego filmu. To jest wielokrotnie poruszane i rozwijane. I oczywiście to nie jest jakoś bardzo, bardzo głębokie, ale te różne elementy, o których teraz wspomniałem, nie się podobały. Nie, To było dosyć ciekawe. Mi się też to podobało i ja trochę się zastanawiałem i w trakcie seansu i po seansie, czy to jest w porządku, czy nie, że tatatum tak mało wie od Sydney na temat przeszłości, ale suma summarum stwierdziłem, że to jest w porządku. W tym sensie, że to jest dla mnie wiarygodne. Ty, ty użyłeś takiego sformułowania, że to jest absurdalne. Ja tak tego nie odbieram. Mi się wydaje, że. Nie mówię, absurdalne linii... jest to, że wiesz, że masz dziecko, które poznaje w pewnym sensie losy swojego rodzica przez film, Aha, nie no przez tak, popkulturę. Tak, tak. okay. no to, to jest absurdalne. To, tak, nie no, to, że to... Sydney z nim nie rozmawia. Tak, mhm. tak, tak. No i wiesz, i i to, to jest w sumie coś takiego, że dla mnie to było wiarygodne, że Sydney nie chciała się w tym babrać, no bo wiesz, jednak założenie jest takie, że to jest przeszłość i że, że do tego już nie wracamy. Więc, więc to, to jest jakby naprawdę dla mnie w porządku, a mówię jeszcze, też naprawdę ten casting bardzo pomaga, bo Neff Campbell to, to może nie była... Nigdy jakaś bardzo wybitna aktorka, ale tutaj wespół z tą Isabel May, która gra Tatum, bardzo fajnie grają. I jak nie ma w kadrze McHale'a, to, to cała ta relacja rodzinna jest dla mnie naprawdę bardzo spoko. Mm -hmm. Właśnie, w sumie jeszcze wcześniej o tym McHale'u. Znaczy, on był dla mnie takim no, komiksowym ojcem policjantem trochę nie? i papierowym też. Znaczy, może jakoś mi mocno nie przeszkadzał, bo on nie odgrywa tu jakiejś szczególnie wielkiej roli, ale no, nie jest moim zdaniem ani dobrze napisany, ani, ani odegrany. Nie? No, no jest i tyle, więc no, nie będę ciągnął tego tematu. Tak, Chemia właśnie tutaj między aktorkami i postaciami, jeżeli chodzi o Seed i Tatum, jest spoko. Do tej mety może wróćmy. Mamy to spalenie domu, które może być jakoś tam interpretowane symbolicznie. Mamy te różne takie nawiązania do tych poprzednich filmów i w ogóle świadomość istnienia i stabów, i innych hologarów w świecie przedstawionym. Mamy to ogrywanie wątku z Chyba Mindy w którymś momencie mówi, że żyjemy w czasach odgrzebywania przeszłości, failed comebacks i tak dalej, co było gdzieś tam. To nie było może rozwinięte, ale jako taki właśnie. Nie, nie oni wręcz ją tam uciszają, jak ona zaczyna prowadzić swój wykład, to ją przecież tam zaraz pacyfikują, co... co ja że akurat... dzisiaj bez teologii, tak? Tak, ja, ja akurat to przyjąłem z dużą ulgą, bo to też może rozwiniemy, nawet może w sekcji spoilerowej, ale mhm. ja ci powiem, że powrót rodzeństwa i to, to, to, to jest dla mnie jeden ze słabszych elementów tego filmu. Mhm. Trochę miałem poczucie, że nie ma pomysłu na, na te postaci, a i szczególnie Savoy Brown to trochę gra w innym filmie mam wrażenie a przynajmniej tak, tak, tak była prowadzona czy nie wiem czy to właśnie jest kwestia reżysera, że ją tak jakoś poprowadził, ale naprawdę, no ja miałem wrażenie że ona gra w innym filmie w tym sensie, że wszyscy grają w filmie który jest co do zasady poważny, nawet Czad, który jest tutaj trochę comic reliefem, ale nawet on gra w poważnym filmie, a Savoy Brown gra w komedyjce i po prostu bardzo mi to przeszkadzało w większości stęd z nią <głos> mamy a propos właśnie tych młodych wątek przekazania pałeczki nie? w młodemu pokoleniu może nie tak stricte w kontekście nie wiem, kina gatunkowego czy coś no ale no symbolicznie pewnie to też o to chodzi, powraca oczywiście dyskusja na temat tego kto jest mordercą, tak? mamy zebranie bohaterów i dyskusję kto i dlaczego być może tutaj jest Ghostface'em, no bo chodzi o tę tezę, tak że zawsze jest to ktoś kogo znasz, ktoś z twojego otoczenia i tym razem tutaj mamy mały twist w tym wątku, czy na plus, czy na minus, to pewnie w strefy spoilerowej dopiero rozwiniemy. Więc nie ma tego wiele, to nie jest też, nie ma jakichś takich segmentów, nie ma w sumie cytatów, które pewnie przejdą do historii popkultury, no ale coś tam jednak się znalazło. Ja całość tej mety, tych nawiązań yy, mogę podsumować tak, że ogólnie w porządku. Miałem obawy, mhm. że będzie to dużo gorzej, a nie przeszkadzało mi to, że nie ma wiesz, jakiegoś wykładu filmoznawczego. Mówię, wydaje mi się, że większość tych takich mrugnięć oka, nawiązań, powrotów jest naprawdę nieźle ograna. Zresztą, no, dość powiedzieć, że samo spotkanie. Sydney z Gale Weathers też tutaj wypada zadziwiająco dobrze, nawet w niektórych momentach, szczególnie na to jak właśnie mnie Gale irytowała i męczyła w szóstce. Tutaj jest zdecydowanie lepiej i, i szczególnie jak mamy w pewnym momencie ten wywiad, tak nie wchodząc w spoilery, to uważam, że to naprawdę no, był pewien pomysł na to właśnie jak te, te postaci poprowadzić. Do tego momentu mniej więcej. No. no dobra, no to jeszcze mówimy o Staszelku, Jak oceniasz morderstwa? Bo dla mnie w sumie jedno jest rzeczywiście spoko. To, to, to, to w, na scenie szkolnego teatru, może tak to ujmę, nie wchodząc w szczegóły, bo to była ciekawa i dosyć długa scena. nie? Tutaj rzeczywiście Williamson i ekipa się nią trochę bawili i to jest coś, co gdzieś tam może zapamiętam troszkę dłużej, ale cała reszta jest raczej do zapomnienia, a sekwencja w tej knajpie, w kuchni w ogóle mi się nie podobała. To, to, to jest już taki moment, w którym ja zacząłem kręcić nosem i, i zacząłem czuć, że oglądam jakiś generyczny slasher, gdzie niekoniecznie to, co widzę też ma sens. No, niestety. Znaczy, wiesz to. Y Horrorowo ja bym to trochę rozdzielił, w tym sensie, że jeżeli, nie wiem, wyznacznikiem miałoby być to, na ile to będą jakieś pamiętne albo widowiskowe sceny, no to tutaj jakoś wiele tego nie ma, bo faktycznie teatr, otwarcie plus nie sama kuchnia, tylko jest tam to, to, to morderstwo przy barze, które no jest takim bardzo efekciarskim, efekciarską już popisową, mm -hmm. ja bym nawet powiedział. Wiedział? Więc to są takie sceny, które gdzieś tam zapadają w pamięć, ale jest to pod kątem slasherowości. Dla mnie znów w porządku. To naprawdę w większości przypadków było całkiem nieźle prowadzone, nawet nie pod kątem jakby samej sceny morderstwa na przykład, ale było tutaj parę takich scen, gdzie podobało mi się to, jak jakby kreowano podprowadzenie pod morderstwo czyli to jak się, nie wiem, Ghostface zachowywał jak był prezentowany, mm -hmm. jak się postacie zachowywały, ja to lubię w Krzyku zawsze, no bo to też te, ten element pościgu takiej jakiejś, wie, slapstickowości te, te pojawienia się Ghostface'a to zawsze to też jest pewien wyznacznik serii i dla mnie tutaj mówię to, to nie były jakieś szczyty ale naprawdę uważam, że, że większość bardzo w porządku. Znów, to im dalej, tym gorzej. Nie? To ogólnie, to mm -hmm. chyba tutaj ja będę i tak coś czuję mniej krytyczny niż ty, ale ewidentnie jest taki moment, w którym coś tutaj się zaczyna trochę w tym filmie suć. Mm -hmm, dobry, ale właśnie zanim o krytyce, to ja bym jeszcze na plus powiedział, ocenił... Wątek tego, że Sid jest przygotowana, nie? Trochę tak, na to, co to się jest dzieje, super. że no. mamy wątek jakiegoś house'u, tak schronu, powiedzmy, broni ukrytą gdzieś w sejfie na wszelki wypadek w innym miejscu. Też mamy na przykład scenę miejsca zbrodni, gdzie zbierają się gapie, jest tłumek gapiów i Sid tam podbiega i obserwuje całą tę grupę. No bo bardzo często to jest też znany motyw i z filmów grozy i skryminałów. W sumie nie, że wśród tych gapiów może być też ktoś związany właśnie z mordercą. No i tutaj e, mamy coś takiego, że ona tam wypatruje, czy nie ma kogoś znajomego, etc. E, no i też podobały mi się w sumie nawiązania do Halloween. I te takie bezpośrednie jak wspomnienie właśnie w ramach tej naszej metadyskusji o Jamie Lee Curtis, czy jakieś takie scenki typu e, no właśnie Ghostface idący przez puste miasto, albo dziewczyny idące do szkoły i rozmawiające o chłopaka i innych rzeczach, to było też całkiem spoko. Tak i, i też nie wchodząc w tym momencie w spoilery, to ja ci powiem, że ten wątek, który był gdzieś tam też zajawiony i teaseowany, czyli większa liczba powrotów tutaj w tym filmie, mhm. ja uważam, że znów on był totalnie spieprzony przez promocję ale on w samym filmie się dla mnie obronił to też rozwinę w sekcji spoilerowej, ale chciałbym żeby to wybrzmiało, bo otwarcie się przyznam, że miałem bardzo duże obawy i w sumie no poszli w kierunku takim, o którym w zasadzie większość chyba zakładała, że to, że to pójdzie, ale no mówię to, to się jakoś moim zdaniem udało obronić, nie? bo tutaj miałem największe obawy i pod kątem tych nawiązań i to, że wiesz, że to zostanie jakoś przedobrzone, przebaje, a to jest całkiem w porządku. Mm -hmm. Znaczy ja to jestem bardziej sceptyczny akurat, ale, ale, ale okej, okay. rozwiniemy. No i dobra, ja bym teraz przeszedł do drugiej połowy i do problemów. W sumie jeszcze jedna rzecz, która pojawia się od początku i Mando nam na to zwrócił uwagę, bo on chyba pierwszy był w kinie. Z jakiegoś powodu w polskich napisach nie jest tłumaczone słowo killer. Nie jest tłumaczone na zabójca, morderca, nic innego, tylko jest, tam pada kilka razy, że killer to, killer tamto po, po, po polsku, co było absurdalne, nie, nie czaję skąd to się wzięło. No chyba potwierdzisz, po prostu nic nie dodasz, nie? Nie, nie, nic, nic nie dodam, absolutnie <gry> mm -hmm. I moim zdaniem ten film zaczyna się psuć właśnie po scenie ze schronem bo do tego momentu raczej był dla mnie właśnie bardzo przyjemnym zaskoczeniem i sobie myślałem, kurczę to, to, to może być dobry krzyk, taki typowy no, no krzyki to są filmy na 10 na 10, tak, 9 na 10, no może 8 na 10, więc właśnie myślałem, że będzie super, a w tym momencie zaczął mi się rozłazić bo ja mega doceniłem ten moment ja sobie pomyślałem, wow, super właśnie, że jednak bohaterowie, no już na tym etapie są zapobiegliwi, zapobiegawczy że są przygotowani na najgorsze, że mają jakieś tam pomysły, jak wybrnąć z trudnej sytuacji, są gotowi właśnie na atak, na odparcie go, na obronę, a tu się okazuje, że oni po chwili robią coś tak absurdalnie głupiego. I dodatkowo coś, co może by fajnie grało jako zaskoczenie, ale to mnie nijak nie zaskoczyło, bo to była scena, którą widziałem Stray na testunach. Tak, to prawda. Tak. Mhm. I widziałem ją, nie wiem, tydzień wcześniej, gdy byłem na innym filmie w kinie, więc no, to, to nie zrobiło żadnego wrażenia jako zaskakująca scena, a zamiast tego po prostu było kretyńsko głupie, bo to się naprawdę, bohaterowie są bezpieczni, nie są bezpieczni nawet przez minutę, bo od razu stwierdzają dobra, jesteśmy bezpieczni, zróbmy coś głupiego, opuśćmy <laughs> bezpieczną przestrzeń i tak dalej. Nie podobało mi się to i, i mam wrażenie, że od tego momentu ten film powoli zaczyna się rozłazić. Wspomniałeś o e, jednej ze scen wywiadów, no i mam wrażenie, że zaraz potem scenariusz całkowicie zapomina, że w ogóle Gale Weathers w tym filmie jest. Scenariusz bardzo szybko też pozbywa się wtedy i Mindy, i Chada, ojca w sumie też, postacie... Część zostaje skreślona jakoś tam, czy fabularnie, czy inaczej. Część zostaje zapomniana. Reszta bohaterów dla mnie się teleportuje. Robią głupie rzeczy. No i do finału, naprawdę z każdą kolejną sceną mi się ten siódmy krzyk oglądało coraz gorzej. I gdy w końcu poznajemy tożsamość i motywację Ghostface'a, ja tam widzę jakieś fajny pomysł, ale sama scena też na mnie nie zrobiła wrażenia. Też miałem wrażenie, że no, no jest nagle dużo ekspozycji, że tam jest właśnie ciekawy pomysł, ale niekoniecznie fajnie zrealizowany i z seansu ostatecznie wyszedłem zawiedziony, zwłaszcza, że ta pierwsza połowa mi się podobała, nie? więc przez to tym bardziej poczułem taki kontrast, że kurczę, ta druga jest taka no klejona trochę na siłę i właśnie rozłazi się i w ogóle. Aktywisto. Ja, tak jak podejrzewałem, nie, nie jestem aż tak krytyczny. Co do tej sceny z Safe House'em, absolutnie karygodne, że to się znalazło w trailerach. I to jest faktycznie głupie. Przy czym ja jestem akurat czy łatwo mnie kupić takimi scenami, ja lubię dokładnie ten motyw i po prostu ja po dziś dzień e, pamiętam i e, to mi się skojarzyło bardzo mocno z, ze sceną z pierwszego rajdu akurat z, dosyć <śmiech> podobną I, i po prostu y, no, y, y, ja wiem, że to, to w ogóle jest często dosyć głupi motyw, ale no, ja to lubię, więc trochę na to przymykam oko i mówię, ja nie jestem aż tak krytyczny, dlatego że to co, to co jest takim największym błędem moim zdaniem tego filmu to pewna pustka i to się trochę rymuje jakby z tym co ty mówisz, że pewne postaci są zapomniane, pewne schodzą z planszy i tak dalej, bo ja mam wrażenie, że od tej sceny, w której Sydney musi przebiec kawał miasta, to to trochę wygląda jak ten w szybkich i wściekłych chyba sześć samolot kołował przez 20 minut przez pas startowy nie kończący się. No i tutaj to, to trochę tak wygląda, że Sydney biegnie przez puste miasto i w tym mieście nie ma nikogo. I trochę pamiętam, że dyskutowaliśmy przy piątce na ten temat w tych sekwencjach w szpitalu, że tam jest w zasadzie tylko Dewey i Ghostface i nie ma absolutnie nikogo w ogromnym szpitalu tam można było to jeszcze jakoś bronić, czy uzasadniać. Tutaj niby próbują to robić, nie? bo tam jest ten wątek tej godziny policyjnej, czy, czy coś takiego. Ale to się głupie, bo jak mamy no, ale, godzinę policyjną, to policja powinna patrolować okolice. Ale właśnie, właśnie, właśnie dlatego mówię, że to jest po prostu, to, to jest głupie. To, to, to jest yy, głupie i to jest irytujące, bo to wiesz, to są takie sceny, to jest bardzo długa sekwencja. Mm -hmm. Mam wrażenie, że ten bieg się nie kończy, jeszcze one tu przez telefon ze sobą rozmawiają, tu coś się Ale dzieje. nie mówią sobie wszystkiego, tylko tak w ogóle właśnie ten kontakt też tak, jest. Tak. Mm, mm. I, I wiesz, i ta, ta policja po prostu tam powinna być i to jest zła scena, z którą, mówię, ja mam o tyle problem, że na przykład ta część, która się rozgrywa po stronie Tatum mi się podobała. To było naprawdę fajne i, i, i cały ten wątek na przykład kamer, wykorzystania kamer, to było dobre, tam było kilka też całkiem niezłych jakby zaskoczeń, jeżeli chodzi o poruszanie się, czy prezentację Ghostface'a. Mówię, ta scena, gdyby ją inaczej poprowadzić, ona by była po prostu dużo lepsza. I tu mam wrażenie, że z tą drugą połową tego filmu jest właśnie taki problem, że chyba wychodzi brak takiej umiejętności poprowadzenia reżysersko całej tej historii, bo mówię, no Mindy, która po prostu, nie wiem, czy celowo, czy nie, aktorka, to trochę naprawdę miałem wrażenie, że sobie robi momentami jaja na planie i to, to bardzo mi zgrzytało i, I mi się nie podobało. To, że ta dzieciarnia nagle przestaje poza tatum mieć znaczenie, no, niby się można było tego spodziewać, ale dla mnie też to trochę było rozczarowujące. Mam wrażenie, że całe to śledztwo jest tak sobie poprowadzone, w tym sensie, że to jest za krótkie, nie? Tutaj tak naprawdę jakby prześledzić to wszystko, to dostajemy, tam jest wiesz, jeden fajny twist, który no, może się kojarzyć z Hartais o którym niedawno rozmawialiśmy. Oczywiście, <grych> <grych> tak. Mniej więcej w połowie filmu. I później mamy, wiesz, ten wątek śledztwa, ale on jest tak sobie jakby poprowadzony. Ja miałem wrażenie, że tam czegoś zabrakło. Jakby, nie wiem, jakby wyleciała jakaś scena, która trochę to wszystko rozbudowuje. Więc tak, ja widzę sporo problemów w tej drugiej połowie, ale z drugiej strony jest wiele scen, które... Gdyby je troszeczkę, wiesz, zupgrade'ować, to mi się podobały, nie? Więc ja mówię, ja uważam, że to całościowo to jest no, taki naprawdę solidny, solidny slasher z problemami, nawet mnóstwem problemów w drugiej połowie, ale ja na przykład ty mówisz, że wychodziłeś rozczarowany. Ja jeżeli chodzi o ten reveal morderców, to myślę, że jak wszyscy, raczej byłem rozczarowany, chociaż też pewien pomysł tutaj widzę i, i wydaje mi się, że fabularnie ma to jakiś tam sens. Natomiast to, z czym można powiedzieć, ja wychodziłem, to to, że chyba ja nawet lepiej oceniam siódemkę niż szóstkę, mimo wszystko, bo szóstka... Miała bardzo fajne, fajny sam ten finał, wiesz, z tą maską na, na asfalcie i tak mhm. dalej. To, to, to, było, to było naprawdę spoko I miała kilka bardzo dobrych scen, ale mniej mi się podobała jako film. I tam na przykład, tutaj e, może reveal morderców trochę nie zrobił na mnie wrażenia, ale to może lepiej niż ten reveal w szóstce, który mnie po prostu najzwyczajniej w świecie wkurzył. Więc, e, więc wiesz, e, no to... No, no mówię, no, trochę ja mam poczucie, że na przykładzie tej i siódemki widać, że po prostu seria krzyk z serii o określonym pomyśle na siebie zaczyna się po prostu takim slasherowym tasiemcem robić, bo ja jestem więcej niż pewien, że ósemkę dostaniemy i to szybciej niż byśmy chcieli. Więc, wiesz, no to, to, to mówię, to jest spoko film, naprawdę, momentami nawet mi się bardzo podobał, no ale, ale pewnie wolałbym, żeby może trochę odczekali, żeby dopracowali to wszystko i, i poprawili, no ale mówię, no ten film zrobił prawie 200 baniek, no ósemka, już tam Skydance, czy Spyglass, przepraszam, bo ja mówię Skydance, a to przez to Spyglass jest. Przepraszam, producentów pomyliłem. Spyglass już pewnie tam się grzeje na to, nie? Mm -hmm. A, no. Dla mnie to jest trochę powtórka z rozgrywki. Nie wiem, trochę jak czwórka, tylko zrobiona gorzej. I mam wrażenie, że w cały ten potencjał pierwszej połowy właśnie zamiera w którymś momencie, tak? Ten reunion Sid i Gail, czy nie wiem, młodych, tak? To, że Mindy i Chad dołączają. Te, te reuniony nie mają sensu. Nie, no lepiej by było, gdyby ich nie było. No to jest to, co w szóstce mówiliśmy, że. Tam nie powinno być Gale i powinni po prostu pójść na pełnej w młodych i po prostu odciąć się od starej gwardii, która powinna się rozstać z nami na piątce. Tak tutaj uważam, że powinno iść w drugą stronę. Jak już siostry Carpenter zostały zdjęte z planszy, to już powinni też Mindy Chadowi podziękować i by to naprawdę wyszło dla wszystkich na dobre. Mhm. Mm ja w ogóle właśnie dlatego wyszedłem trochę rozczarowany, bo abstrahując od tego, że ten finał właśnie nie miał tego efektu wow, nie? Że zazwyczaj w krzykach mimo wszystko poznanie tożsamości mordercy daje trochę z liścia, nie? To jest jakoś tam niespodziane, niespodziewane, ale ciekawe. Tutaj właśnie wręcz przeciwnie tak trochę się zastanawiam. w ogóle Okej, okay, dobra, to kupuję, a tego drugiego wątku już nie, i tak dalej. Ale też ja sobie zadawałem masę pytań na zasadzie, właśnie po co wydarzyło się pierwsze morderstwo, nie? Co to robią właśnie chaty Mindy, gdzie zniknęła Gail, um, i tak dalej, i tak dalej. I nie no, no, ja czułem satysfakcji, nie? Dla mnie tak naprawdę, jak ta pierwsza połowa ją oceniam bardzo wysoko, tak po całości. Ja się czułem, jakbym obejrzał, może nie, że fatalny film, nie? bo to może teraz brzmi, jakbym mówił 2 na 10 czy coś, ale taki to, to nie krzyk, nie? tylko taki średni slaszek znowu, jakiś, nie wiem, 6 na 10 max, więc yy, w ogóle ja się czułem, jakbym, nie wiem, no ta pierwsza połowa to była dla mnie jak Anabel z uniwersum obecności, nie? Trochę odstaje, ale ma fajne momenty, klimacik, coś tam, a ta druga połowa jest dla mnie jak zakonnica. Nielogiczna, nieciekawa, trochę widowiskowa, ale w taki sposób, który mnie osobiście nie kręci. Tak, ten film zagobił, więc sequel dostaniemy na pewno. Studio potrzebowało filmu, coś wykombinowało, tak, tutaj Williamsona i Campbell ściągnęli, dogadali się i dostaliśmy, to co dostaliśmy. Nie ma tragedii, to nie jest fatalny film, ale dla mnie i tak zawód. Tyle. I co? No to mówię, rozwiniemy to jeszcze sobie wszystko w części spoilerowej i tyle. Tak, chętnie, bo ja mam też kilka pytań, bo właśnie są wątki, których ja chyba, nie wiem, czy nie rozumiem, czy coś mi umknęło, czy co, więc chętnie właśnie do tego przejdę teraz, więc wszystkich, którzy filmu nie widzieli, no to dziękujemy wam za uwagę, a całą resztę, albo osoby, które nie boją się spoilerów, czy wręcz chcą posłuchać spoilerów, no to zapraszamy jeszcze na strefę spoilerową. Uwaga! Spoiler! Witam, Jerry. Czołem, Szymas. Ponownie witam wszystkich. To ku zaskoczeniu wszystkich zacznijmy od znowu pozytywnej rzeczy. Nie chciałem tego mówić wcześniej, no bo to byłby pewnie jakoś tam spoiler, ale bardzo mi się podoba to odwrócenie schematu z pierwszego krzyku zwłaszcza, że Williamson wrócił tak i że to on to pewnie przyklepał, czy nawet może wymyślił, no bo mamy tak jak oryginalny krzyk zaczynał się od sceny ze Steve'em, tak, przywiązanym do krzesła a kończył się starciem w domu Macherów, tak tutaj zaczynamy od starcia w domu Macherów, a kończy się tatum przywiązanej do krzesła na podwórku Sydney mhm. i w sumie to jest z pomysłem trochę jajcarskie, może nie, że jakoś potrzebne czy coś, ale w sumie fajny motyw, nie? A ja nie, nawet nie, na to nie zwróciłem uwagi w ten sposób. No, spoko. To, to, to jest, jest okej, okay, chociaż z końcówki to ja dużo lepiej zapamiętam scenę rozprawy Sydney i tatum z głównym ghost bo to mi się bardziej podobało. A, a ta scena na krześle, ona bym dla mnie była bardziej może charakterystyczna i bardziej bym to skleił, gdyby znów nie ten nieszczęsny Joel McHale, który tam się czołga po trawniku. Mhm. Tak, tak, tak. Może w sumie jakby tutaj rzeczywiście dorzucić jeszcze jakiś motyw z telefonem czy coś, to by zagrało jeszcze, i było czytelniejsze, ale i tak gdzieś tam no takie odwrócenie schematu, uh -huh. ja tam doceniam. No i teraz y, chciałem pogadać trochę o tej właśnie scenie w kuchni, tak, w tej knajpie. Bo ona moim zdaniem, po pierwsze reżysersko mi totalnie nie zagrała i właśnie sprawiała, że trochę trzeszczałem sz zębami, a po drugie tam pojawia się wątek, który ja totalnie nie rozumiem i nie wiem, czy mi coś umknęło, czy nie. Najpierw od strony reżyserskiej y, no moim zdaniem y, to jest po prostu głupio nakręcone, bo mamy Chloe, która tam się nie, no bo morderca jest tuż obok i ona widzi płaszcz mordercy po lewej, więc no skoro widzi go po lewej, no to idzie w prawo i wpada po prawo na mordercę. Mm -hmm. I ten ją uderza, ona odwraca się z nożem i za nią nie ma tego mordercy, tylko jest znowu czat. No i postacie się teleportują, tak? I właśnie to, co było po lewej jest po prawo, ten, kto był z tyłu jest teraz gdzie indziej, z tyłu jest inna postać. To, to we mnie nie budzi emocji na zasadzie, o, że ona uderzyła dobrą postać, tylko to jest takie, co on to robi? W sensie, co, co tu się... Wydarzyło. No moim zdaniem to jest nakręcone 2 na 10. W dodatku mamy tam motyw tych drzwi, które są zamknięte. Jest ta godzina policyjna, knajpa jest zamknięta, oni tam, nie wiem, weszli jakimś tylnym wejściem czy coś. Chloe pewnie otworzyła. Po chwili morderca otwiera drzwi knajpy bez klucza, które były zamknięte. A morderca nie jest związany, bo myślałem, że może to być jakiś twist, że on jest związany z rodziną Chloe czy coś, ale no nie, to, to, to znowu, to jest dla mnie po prostu średnio wyreżyserowane, rozpisane. No i mamy tego mordercę w knajpie, a drugi ściga tatum wtedy, tak? ta godzina policyjna, jak już zauważyliśmy, no tam powinna być policja na ulicach tego miasta, nie ma nikogo, a przecież to można było po prostu zrobić na zasadzie, że jest jakiś patrol, no ale po prostu Ghost ich wykańcza, nie? już po sprawie jest logicznie i to, a tego nawet tutaj nie ma. Ale właśnie jest motyw, który ja nie rozumiem. Bo okazuje się, że chłopak Tatum tworzy jakieś AI wideo właśnie ze stół. I ukrywa to przed nią. Robi to na laptopie tuż obok niej, ale ukrywa to. Nawet nie wyłącza tego. Lapka nie wygasza. Tylko to, jak ona to odkrywa, też jest absurdalne. I ja tego totalnie nie rozumiem, bo ja to odebrałem. Ona go ogłusza w samochodzie, właśnie wybiega i ucieka i ścigają Ghosts. Ja myślałem, że jej chłopak jest no też mordercą, tak? że jest zamieszany w to wszystko skoro się bawi tym AI-em i ukrywa to przed nią a ta scena, właśnie mamy tę ucieczkę przez te puste miasto, to nawet ładne makadry, fajnie wygląda tylko no niekoniecznie jest logiczne no i bohaterka chowa się z takim słupem i nagle chłopak, który był ogłoszony w aucie gdzieś tam wcześniej, nie wiedział dokąd ona pobiegła, gdzie jest, znajduje ją. Znajduje się tuż obok niej znowu teleportacja postaci, eee, jeszcze robi to bezszelestnie, nie krzyczał, nie wołał jej tak próbując do niej dobiec, nie ma to żadnego sensu i morderca go zabija. A chwilę wcześniej widzieliśmy, że Ben robił te filmiki AI. Eee, no to skoro nie współpracuje z mordercą, to po co? robił i czemu to ukrywał przed Tatum i nie zamknął nawet ekranu laptopa, w sensie nie wiem, coś mi umknęło? Czemu Ben robi to AI? Znaczy, to, to wydaje mi się, że tutaj trochę za dużo się zastanawiasz, bo zaczynając od sceny w kuchni, ona nie jest niestety powalająca reżysersko, bo to się zgadzam, natomiast ja to trochę inaczej odebrałem, bo wydaje mi się tak jak ja to pamiętam, że to nie są sceny równoległe, czyli Tatum i Knajpa, tylko mamy niejako najpierw Knajpę, a później scenę z Tatum, bo według mnie masz dwóch ghostface'ów w Knajpie i dwóch ghostface'ów polujących na Tatum bo tak jest na 100% w przypadku sceny Statum, bo w którymś momencie jest właśnie też tak że, no potem tak, że ona widzi jednego, po czym my widzimy drugiego, więc ja naprawdę odebrałem, że te sceny są po prostu chronologicznie, więc w tym momencie jakby to, że wiesz, tutaj Mindy widzi jednego, a za chwilę drugi wychodzi z, nie z tej strony, no to ja to czytałem po prostu w ten sposób, że mamy ponownie, tak jak klasycznie w serii, więcej niż jednego y, mordercę, czy jak w przypadku większości tych Ale filmów. Ale to nadal czat się przez jednego przeteleportował, nie? No, no bo nie... wiesz, ale to mówię, to są, inąć, to, to są to są takie rzeczy, które, no mówię, są pro problemem stricte reżyserskim, ja bym powiedział, bardziej niż fabularnym, no bo to, mhm. no bo to tak ma być, ale to mówię, ja naprawdę z, uważam, że rodzeństwa w tym filmie nie powinno być. Dla mnie, wiesz, cały ten wątek przekazania pałeczki przez Gayle, Mindy, to... Mam nadzieję, że nie wrócimy do tego i, i naprawdę już rodzeństwo niech nam zejdzie z planszy, jeżeli tak ma być wykorzystywane, więc mnie ta kuchnia bardziej irytowała, że mamy dwoje postaci, które po prostu dla mnie były no, niepotrzebne w tym filmie, albo nawet gorzej, bo sama ta scena w barze, to mówię, no tam wiesz, mamy to morderstwo Lukasa, która jest efekciarskiej, i one jest może absurdalne, ale, no, ale jest efekciarska i jakby robi wrażenie. I ten bar ogólnie dla mnie to było do kupienia. I, yy, ale so... też to, że wykończyli wszystkich młodych i tymczasem yy, yy, znaczy sprzątnęli yy, potencjalnych morderców, nie z planszy. Wiadomo, że oni nie wiem mogli zostać wskrzeszeni zresztą, no Mindy i czas przecież powracają, a... Po tej scenie wydaje się, że umarli. tak, tak. ale yy, nie wiem, no wiesz, mamy scenę, ktoś z was jest mordercą. I to jest właśnie ten wątek, bo wiedziałem, że z Twistem. Tak? No bo to zawsze ma być ktoś z twojego otoczenia, ktoś, kogo znasz, a tutaj się cho chodzi o to, że w tym filmie to jest ktoś, kto ciebie zna, albo wydaje mu się, że ciebie zna bo znacie z mediów, z książek, z czegoś tam. Sam ten pomysł gdzieś tam jest dla mnie ciekawy, ale to jak to jest tutaj rozegrane, właśnie, że mamy rozmowę kto z nas może być mordercą, a po chwili prostu wszyscy giną. No, no nie, nie, no to nie działa. Nie, no to, ale nie, Dla mnie to jest, to jest, wiesz, okej, okay. to, to właśnie moim zdaniem to trochę miało tak zadziałać, nie? że mamy dyskusję kto z nas jest mordercą i, i wszyscy giną, bo po pierwsze wiemy z krzyku, że jeżeli ktoś ginie, to wcale nie znaczy, że ginie, więc to mogło być też równie dobrze w ten sposób poprowadzone, a po drugie, no to miał być właśnie trochę taki, też zakładam, szoker, że nie, że pokazanie, że to będzie inaczej, ale to mówię, ja nie chcę tej sceny jakoś bardzo bronić, bo ona była dla mnie slasherowo w porządku, fabularnie dyskusyjna, mhm. natomiast jeżeli chodzi o chłopaka i to, o to AI, wiesz, sam ten moment, kiedy ona znajduje tego laptopa, no to jest, tak takie telenowelowe, nie? bo po prostu wpada na, na otwarte wszystko, natomiast dla mnie to też jest ok, w, w tym sensie, że fabularnie to jest po prostu taki, jak to się mówi, ten czerwony śledź, to jest nam rzucone po to właśnie, żeby jasno nam zasugerować, że on nawet jeżeli nie jest mordercą, to być może jest jakoś z mordercą związany i on tam wyjaśnia w którymś momencie wprost, że on jakby robił te filmiki, żeby niejako sprawdzić, czy to jest możliwe, że to nie jest stół tutaj jest tym y, głównym nomen omen macherem w tym wszystkim, <coughs> tylko y, że y, po prostu to jest y, sztuczna inteligencja. I on tam... Ale i... to nie ma sensu, że on to przed nią ukrywał, a on to robił przy nich na tym spotkaniu, w tej knajpie, na tym laptopie obok, tak? W sensie i ukrywał. To, to nie ma żadnego sensu. Ale no. wiesz, ale to chciałem sprawdzić. No. No, no, ale nie nie no. ukrywałem to przed wszystkim. No, no nie no, no, ale wiesz, ale to, to on nie tyle ukrywał, co po prostu im o tym nie mówił, no a przemilczenie no. To, nie jest, to, nie, to nie jest ukrywanie, nie? No ja rozumiem. Słuchaj, to... laska, ktoś chce ciebie zabić i twoją matkę, tak? Ja teraz coś sprawdzam, co może tutaj przyczynić się do nie wiem, wyjaśnienia czegokolwiek, ale ci o tym ale nie powiem. A z drugiej strony ma Sydney, która cały czas mu nie ufa i cały czas się zachowuje na to piekunco i, i, i patrzy na niego krzywo, znając przyszłości. No wiesz. No nie dziwię jej się Teraz to ja też no, mam... no, <śmiech> Miał rację. No, no, no, ta, no, no tak, ale wiesz, ale dlatego to jeżeli on mhm. się chciał tym pobawić, to pewnie nie chciał, żeby jeszcze się pogrążać w ten sposób. Mówię, dla mnie to jest, to jest ok, tym bardziej, że to się wpisuje w cały ten wątek tej sztucznej inteligencji, który, którego największą wadą jest ponownie, tak jak kilka mamy takich elementów, właśnie spalenie domu, scenę wyj ucieczki z tego bezpiecznego pokoju i właśnie to pojawienie się stu i zresztą nie tylko jego, to to uważam, że to, jest, to były największe błędy w ogóle w przypadku tego filmu, bo to by o niebo lepiej działało. Jeżeli byśmy o tym nie wiedzieli, a my od pół roku wiedzieliśmy, że Matthew Lillard będzie grał w Krzyku 7, no i nie, nie wiem, jak ty tam widziałeś przegląd internetów, ale naprawdę większość ludzi, mam wrażenie, tak uznawała, że to będzie AI, właśnie, że to jak jeszcze później się dowiedzieliśmy, że będą też inne powroty, no to już w zasadzie było pewne, nie? że wykorzystają AI, że będzie morderca się pewnie bawił AI, i dlatego uważam, że wiesz, sam ten motyw, on jest lepszy niż w tym filmie ostatecznie był, ale to nie dlatego, że on jest właśnie jakiś zły czy, czy cokolwiek takiego. Ja uważam, że to jest całkiem niezły pomysł i to jest takie naturalne wykorzystanie technologii, którą mamy tu i teraz, więc to się też wpisuje w krzyk, tylko po prostu absolutnie zbędnym było to, żeby nam to zakomunikować wcześniej. No, ale no, nieraz twórcy robią takie głupoty, nie? To znów, już raz nawiązując do szybkich i wściekłych, to yy, przecież to tak y, oni w trailerze y, w, w, w, zapowiedzieli, że Han z martwy wstał nagle, nie? I to, no, to są takie idiotyczne błędy, gdzie y, korpolutkom nieraz się wydaje, że, y, wiesz, aby podbić zainteresowanie, to ci sprzedadzą y, super y, reveal, który powinien być właśnie opadem szczęki w kinie, a nie potrafią utrzymać. Y, po prostu paluszków na kolderce, tylko z, muszą się już tutaj uzewnętrznić na etapie promocji. Nie? Mm -hmm. No właśnie jak o tym mówimy, ja wspomniałem, że ten safe house był zdradzony. Tak, że dziewczyny tam potem przebiegną za ścianami. No ja rozumiem, nie wiem, gdyby one słyszały tego ojca, który tam wyje czy coś, ale to, że Sid po prostu stwierdza, muszę go ratować i wychodzi. Przecież oni mieli mieć dom obstawiony policją. Ona tam powinna zadzwonić czy coś, wezwać właśnie wsparcie, a nie wychodzić przez ścianę z córką jeszcze. Na zasadzie to chodźmy razem. tak? Zirytowało mnie to strasznie. A jeszcze bardziej mnie zirytował fakt, że potem mamy prawie, że identyczny motyw, bo okazuje się, że Sid nie tylko ma ten safe house w domu, ale też w biurze w kawiarni. Trzyma pistolet w sejfie, nie? co jest super wątkiem. Właśnie no jest przygotowana, musi być, tak? No bo wie, że kiedyś jakiś wariat może próbować na nią polować. I Tatum właśnie tam się ukrywa w tym pomieszczeniu. Ten pistolet znajduje no i właśnie jest ten fajny moment z kamerami. On byłby świetny, gdyby nie to, że znowu... To było na zwiastunach, nie? więc ta scena nie jest emocjonująca, no bo my wiemy, że Tatum będzie strzelać przez ścianę, no i że trafi, tak, Ghostface'a przez tę ścianę. No i znowu sobie myślę, okej, okay, czyli Tatum jest w bezpiecznym miejscu, no bo się zabarykadowała, morderca oberwał, no pewnie żyje, ale jest przynajmniej osłabiony. No i znowu Sid zamiast wezwać tam gliny, żeby ratować córkę, no to pozwala, żeby Tatum wyszła i dobiła go tym strzałem w głowę, co jest jest tak absurdalne. No, po prostu ja jeszcze myślałem, że po prostu, że film wykorzysta wątek dwóch morderców, nie? Że yy, nawet ten pierwszy może już nie żyje, albo jest po prostu tak słaby, że nic nie, nie zrobi, ale po, ten drugi się pojawi i na tym będzie polegał twist. A tu się okazuje, że ten pierwszy po prostu powstał, jolo. Tak? Przed chwilą tam trzy strzały w klatkę piersiową, ale nic się nie stało, żadnego efektu. To był moment, kiedy autentycznie sobie pomyślałem: mam gdzieś. Tatum, mam gdzieś Sydney, niech obie zginą w tym filmie. Co mnie to obchodzi? No dwa razy w jednej produkcji w ciągu nie wiem, doby w świecie przedstawionym opuściły bezpieczne pomieszczenie. No kurczę, prawo dżungli, powinny umrzeć. No, a ah. jeszcze ta scena była znowu zaspoilerowana, więc ona nie była tak emocjonująca, jakby mogła być, bo ją widziałem tydzień temu w, przed innym filmem na jawie nie no. Yy, Natomiast znaczy, to Tutaj ten pierwszy safe house ja znów ja jestem w stanie tu bronić i jestem w stanie tu kupić bo po pierwsze tak jak mówię ja lubię te sceny z łażeniem pomiędzy ścianami to jest głupawe, bo przede wszystkim one, one mają to wyjście z tego pokoju, co jest fajnym pomysłem, no tylko, że to nie powinno działać na takiej zasadzie, że mają tam mikroskopijne przejście i po prostu to słychać, że one tam idą. Ale sama scena jest dla mnie horrorowo, tak slasherowo spoko. Większy problem mam z tą drugą sceną, bo ogólnie właśnie ten motyw kawiarni, on mi się bardzo podobał. Cała w ogóle i, i tam... Do tego nawiązywałem, że gdyby to rozegrać inaczej, nie gdyby Sydney po prostu, gdyby to się nagle wydarzyło i Sydney po prostu byłaby na telefonie z Tatum bez tej przebieżki przez mhm. puste miasto, yy, tylko po prostu wiesz, skompresować to na zasadzie, że tu telefon już yy, na przykład morderca pokazuje, że Tatum ma na celowniku i ona nie ma szans, dobiec, ona nie ma szans wezwać policji, no nikt nie ma czasu po prostu, żeby tam dotrzeć, to by to lepiej działało. Yy, no i znowu radzenie w trailerze tego absurdalne. To wyjście z pokoju, wiesz, ja też się nad tym zastanawiałem, no tylko, że ja w sumie nie wiem, na ile to był taki safe totalnie pokój, bo ja to raczej odebrałem, że to jest po prostu pokój z zamknięciem i tam jest broń. A to nie jest tak, że tam się nie można dostać. No tak, bo ale ten... jak postrzelona osoba miałaby się przedostać przez drzwi zastawione biurkiem, no, szafą i czymś tam, Nie. Nie no mówię nie chciałbym wiesz wchodzić w dyskusję za bardzo no bo to film tak to przedstawia jak przedstawia ja to o tyle kupuję że no znów to jest krzyk nie tu, tutaj strzał w głowę jest jakby też już w kanonie i ja to rozumiem trochę że Sydney Ale Sydney mówi, powinna że jak już, wiedzieć że może być jeszcze jeden Morgana na przykład też nie że powinna właśnie a ona o tym się, nie ale, mówi nie? ale ma, ma w teorii kamery ma wszystko na podglądzie, wydaje się, że sytuacja jest opanowana, no mówię ja rozumiem twoje uwagi, ale ja na pewno nie jestem tak krytyczny bo yy, mówię, to mi się naprawdę podobało, ale ja też lubię te wątki technologiczne mi się to podobało w czwórce mhm. yy, wiele osób to krytykuje w czwórce i, i, i też czwórki za to nie lubi mi się to podobało tam podobało mi się to tutaj, także no, mówię, ja nie, nie będę absolutnie aż tak krytyczny jak ty Dobra, to jeszcze bym chwilę o mordercach pogadał, ale powiedz mi, bo żebym o tym nie zapomniał, dlaczego uważasz, że spalenie Domu Macherów ma sens? Fabularnie. Bo prze, przecież jeżeli oni chcą dopaść Seed i z, zrobić z jej córki właśnie nową Final girl, albo zmusić Seed, żeby znowu zadziałała, to po co w ogóle mają robić cokolwiek w Woodsboro? Wiesz to, ja odebrałem to na zasadzie takiej, że oni no dosłownie niszczą przeszłość, bo tam w końcówce, kiedy mamy panią ekspozycję, która to wszystko mówi, no to ja to trochę odbieram na zasadzie takiej, że to, to nie jest tylko tak proste, że ona chce zrobić statuum nową Final Girl, tylko że ona chce niejako zacząć powiedziałbym nowy cykl, nową serię, odcinając wszystko co stare. No więc y, dlatego chce y, się pozbyć Sidney Prescott i y, dlatego się pozbywa domu Macherów, jako tej miejscówki, do której wszyscy i wszystko będzie powracać w ramach tego cyklu. No i, i po prostu niszczy dom, żeby teraz stworzyć nową Final Girl i stworzyć jakby nową miejscówkę, nie? To jest takie dla mnie symboliczne, symboliczna amputacja Woodsboro jako lokalizacji przypisanej do, do, do tej historii, do tych postaci, nie? Tylko mm -hmm. tu to, to Ta postać yy, mordercy czy morderczyni, no bo to już na tym etapie możemy powiedzieć, tak, tak, tak. że jednym z morderców jest pani Bowden, Jessica Bowden, no to, to po prostu, to, ja to tak odebrałem, nie? To, yy, nie, nie upieram się, że to ma sens, yy, ale dla mnie to jest okej, okay. ja, ja osobiście tak to, tak to czytam i mówię, kupuję to ja w, w tym kontekście. Mhm. Mm znaczy, powiem ci, że okej, okay, w takim razie spalenie jeszcze tyle o ile, ale to, że ona tam dokonuje morderstwa, ryzykuje właśnie, że wpadnie i że Sydney się o tym dowie z wyprzedzeniem i w związku z tym na przykład y, może wyjedzie statum po prostu, nie? Jak to do niej dotrze. No to dodamy to jest... Y, y, y, sama ta logika, żeby odciąć się od przeszłości i stworzyć nową kultową lokację, to, to spoko, ale to, że ona to robi przed y, napadem na Sydney dla mnie nie, nie ma sensu, ale... Właśnie, bo... No nie, no ale to wiesz, ale tak to nie możesz zakładać. No dobra, no, Wyjechałaby to, to, to by zapolowali na nią gdzie indziej. No to, to mamy do czynienia z morderczynią znowu yy, wariatką, która yy, nie myśli do końca racjonalnie, więc, yy, więc wiesz, więc yy, no mówię, to jest do kupienia. Okej. Okay. I teraz tak, bo akurat Jessica ma jakąś motywację, ma bardzo pokręconą historię, w ogóle nie wiem, czy dobrze ją zapamiętałem, ale to wygląda więcej tak, że ona przeczytała książkę Sydney, stwierdziła, że sama też zafascynowała się jej postacią, jako właśnie Final Girl i ona zabiła swojego przemocowego męża, tak? Potem tak, tak, trafiła tak, tak, do więzienia, wyszła z niego. Nie, ona chyba nie trafiła do więzienia, tylko do psychiatryka. Aha, no tak, I ta, tam a, tak poznała... bo tam poznała tego, tak, tak, tak, zgadza się. I potem się zawiodła na Sydney, bo była nieobecna w Nowym Jorku w Krzyku 6. Tak, tak, tak, tak. No to, to znaczy, ja wiem, że wariatka i tak dalej, więc nie, nie musimy oczekiwać logiki, ale jak to jest tak absurdalny pomysł, że ja w kinie trochę, wiesz, tak patrzyłem na te napisy, słuchałem tego angielskiego i tak mówię, czy, czy ja dobrze rozumiem, czy to na pewno o to chodzi. No i teraz ona chce znowu zmusić Sydney do działania, ale tak naprawdę głównie po to, żeby stworzyć Sydney 2.0 w Tatum, nie? żeby właśnie Sydney w sumie zabić, wszystkich zabić, kogo się da i żeby to Tatum była teraz tą nową Final Girl, która będzie wojowniczką, tylko w kontekście tego planu cała ta przemowa nie ma sensu. To, że ona no bo to by miało sens gdyby właśnie zabiła wszystkich, no i pozwoliła przeżyć Tatum, albo pozwoliła Tatum zabić właśnie któregoś Ghostface'a czy nawet siebie nie? i w ten sposób się poświęciła dla sprawy. A to, że ona to wykłada, no to to sprawia, że ten plan jest od czapy, a druga rzecz to to, że tych pozostałych zabójców dwóch nie ma w sumie motywacji, tak, no bo Marco Davis po prostu połączył siły z Jessica, bo tak, a Carl Gibbs, no, też był po prostu wariatem i, i tyle. Oczywiście to przemowa no, ma sens, no, to, to, to, to jakby nie zmienia, nie zmienia to postaci rzeczy, że ten cel w jej mniemaniu mógłby być osiągnięty. No bo gdyby dopięła swego, no to ja zakładam właśnie, żeby zginęła i tyle, i by właśnie Tatum była tą final girl naszą. A no przemowa, jak to, jak to przemowa, na no jak wszystkich morderców, no muszą wyjaśnić jakby swoje, swoje motywacje. Przy czym ja rozumiem, że większość raczej widzów jest rozczarowana tymi mordercami, bo ja mam wrażenie, że ten wątek Jennifer Bowden, on jest lepszy na papierze niż w rzeczywistości. Mhm. Że wiesz, że ta, ten koncept, że mamy postać, która właśnie wydaje się, że zna Sydney. To jest coś, co ja lubię. No bo I jeszcze... to wątek tego, że ona ma syna, który jest trochę ala stalkerem, nie? co w ogóle w kontekście tak, social tak, tak, mediów to jest też aktualne, więc jak na papierze, tak jak mówię, koncept wydaje się spoko, tylko ja tego do końca nie widzę tutaj. No. Ale wiesz, ale właśnie, to, i to mówię, to, to jest ogólnie motyw, który ja lubię, no bo ja mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach właśnie też przez social media i tak dalej, to bardzo łatwo popaść w coś takiego, że nam się wydaje, że znamy osobę której nie znamy, no bo wiesz, bo znamy ją jakoś z sociali, z jakiejś kreacji, nie wiem, z internetów i tak dalej, no ale to nie jest tak, że jesteś ziomkiem z autorką, youtuberem czy mhm. whatever, nie, więc, więc dla mnie to, to jest ok, ale mówię, to jest trochę niedogotowane, bo ja się zgadzam, że Ci mordercy nie działają jako ekipa, że do tej pory w zasadzie zawsze jak mieliśmy ekipę morderców, no to oni mieli jaśniejszą motywację jako grupa. A tak jak mówisz, no ten, który ginie w połowie filmu, no to to jest po prostu wariat. I, i, po, ja bym powiedział, że to jest gość, który został wykorzystany pewnie przez Jessica Bowden. Mhm. No a ten pielęgniarz cały, no to ja go czytam, że to jest po prostu też taki koleś, który dał się zmanipulować, że pewnie wiesz, trochę, on, wydaje mi się, że ja to tak czytam, że ta jego postać między wierszami w tym, w tej w tej scenie śledztwa, kiedy tam Sydney do niego przyjeżdża i on tam niby ściemnia, że tam tu był stół z, z pamięcią wymazaną i jakieś tam inne tego rodzaju pierdoły, to że on tam między wierszami trochę mówi tak jak było, nie? Czyli, że właśnie kontekst jest taki, że no tak, była tu Jennifer, że miała tam obsesję i tak dalej, no, on się po prostu jakby tym zaraził jako właśnie ten fascynat też pewnie tego true crime, no to jest wątła motywacja i to jest ten problem, no bo, no bo, bo to jest wątła motywacja nie? I, i dla mnie ja chyba bym wolał, żeby po prostu się skupić na tej postaci Jennifer, ale to mówię to znów, to, to jest, się wpisuje też w to, co wcześniej tam sygnalizowałem, że dla mnie cały ten wątek śledztwa, przez to motywacji Ghostface'ów ja trochę tam takie miałem poczucie, że właśnie czegoś tu brakło, zabrakło, że zabrakło jakiejś sceny takiej obudowującej nam no tę kwestię, czy na linii Jennifer i, i właśnie ten tam Mark, czy jak on się tam nazywał, ten, ten pielęgniarz. czy Chyba Marko, Marko właśnie, Marko. Mm -hmm, tak. No. A Gibbs to był, Karl, to był ten, co zginął. Mm -hmm. No właśnie dla mnie, znaczy tak naprawdę nawet jak oni się pojawili, to ja miałem przez moment problem, żeby załapać w ogóle, co się dzieje, nie? Kim jestem w ogóle ten jest, drugi nie? typ, nie? Bo ja go nie pamiętałem z twarzy, z głosu za bardzo w tym momencie. I tam no oni rozmawiają chwilę, ona wykłada to wszystko. i Jakoś mi się tam to skleja, ale to było, tak jak wcześniej powiedziałem, tak bardziej klejone na ślinę. Nie było żadnego efektu wow ta motywacja Jessica, znowu ona nie musi być logiczna, bo ona jest niezrównoważona, ale wydawała mi się jednak trochę zbyt absurdalna, trochę jak wręcz autoparodystyczna. No i zresztą bohaterki też tak to odbiegają na zasadzie, aha, nie? W się sensie tam cała ta scena tak wygląda, że tata się produkuje, produkuje, a tam ci się patrzą i się skupiają tylko na tym, że tatuś tam przecina te więzy, nie? Czy coś takiego, więc... No to było dla... Znaczy wiesz, ty się czepiasz rzeczy motywacyjnych, no ale to są kwestie, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z postaciami, które są niezrównoważone psychicznie, które zawsze można właśnie to zwalić na karp tego, a to było dla mnie irytujące. No ten... Jezus, Maria, ten mąż Sydney, który powinien zginąć, a który cały czas żyje i nie chce umrzeć, jeszcze tam się czołga po trawniku czy na trawniku, i jeszcze tu piłuje je i nikt tego nie widzi. O, to mnie, to mnie irytowało. To była jedna z gorszych scen, ale to mówię, no na, naprawdę, ja bym chciał mniej męża Sydney w ogóle w tym filmie. Znaczy, mnie i w szóstej, i w siódemce te takie zmartwychwstania przeszkadzają, nie? bo ten mąż, znaczy, wydawał wydawało się, że zginął w kretyński sposób, nie? No, bo policjant w sumie we własnym domu, w tej przebudówce dał się załatwić, po prostu jak małe dziecko. No, o bliźniakach w sumie też o tym mówiłeś, nie? bo to tak trochę jest, nie? Tak, no ale to znowu, nie bo w tym poprzednim filmie też w sumie tak myśleliśmy, że ich nie ma, potem nagle wracają niektórzy bohaterowie. I. To, że właśnie ojciec powraca i trochę ratuje dzień, nie? gdy tak naprawdę był trochę bezużyteczny wcześniej, no to to średnio wygląda. I ten wątek właśnie budowania tożsamości wokół osób publicznych, bycie stalkerem czy fanem po prostu, ale też posiadanie jakiegoś skrzywionego obrazu osoby publicznej, to jest mega ciekawe, tylko że ja bym znowu sobie tutaj życzył tej mety żeby oni w jakiś sposób o tym gadali na przykład przecież ten syn naszej morderczyni, tak, mógłby Lukas chyba, ten weirdo on mógłby przecież nawet zrobić taki monolog, nie zamiast Mindy o tym, że właśnie fascynuje go tam Sydney, bo coś tam i, i to by mogło właśnie potem wyprzmieć w finale fajnie, a tu tego nie ma i moim zdaniem to jest znowu trochę zmarnowany potencjał, pomysł na papierze, tak jak mówisz może i spoko, a w filmie taki no jest i tyle i na no ale wiesz, ale to, bo to, to, to mówię, to jest, to jest całościowy problem z tą drugą połową tego filmu, że wydaje mi się, że tu zabrakło... Takiego ostatniego szlifu, nie? że na przykład tak jak my żeśmy bardzo chwalili Piątkę, która po prostu super zbierała te wszystkie wątki mm -hmm. w końcówce, tak tutaj są interesujące rzeczy, bo naprawdę ja uważam, że cała ta koncepcja i ten miks, właśnie sztuczna inteligencja, stalking, social media to opieranie wiedzy na, na jakiejś autokreacji we własnej głowie na temat jakiejś postaci. Ja uważam, że to są naprawdę super tematy i super aktualne. Mhm. Tylko no po prostu trochę można było to poprowadzić lepiej, bo przez to, jak my to dostajemy, to wiesz, my to w, o tym dyskutujemy, my to zauważyliśmy, ale wydaje mi się, że to dla y, wielu widzów to będzie trochę właśnie tak jak ty powiedziałeś, że bohaterki tak reagują, że aha, no, mordercy w pierwszej chwili nawet nie wiadomo kto to jest, y, jak zaczynają gadać to się orientujemy, no ale to nie ma za bardzo to sensu, no, no i to tyle. Nie? No, mhm. Powinno być to lepiej zrobione, ale, ale ja nadal tutaj to widzę, więc też y, nie chcę tego jakoś tak totalnie krytykować. Teraz do mnie dotarło, że w sumie to AI też można by było fajnie ograć z Benem, gdyby Ben po prostu od początku robił filmiki w AI-u. Mhm, tak. I właśnie dlatego Sidmu nie ufa. To też by było wtedy bardziej logiczne, że ona go odrzuca, no bo jeszcze dochodzi kolejny element, który sugeruje, że może być w to wszystko zamieszany. I gdyby na przykład też była meta, nie, że AI może robić fajne rzeczy, czy coś tam może... Ale nawet... wiesz, ale oni się bali, tylko, tylko no, no widzisz, no to jest wszystko takie trochę głupie, ale na tym poziomie promocyjnym, że mi się wydaje, że oni te, w to nie poszli, bo się bali, że ludzie od razu założą, że stół to jest AI, nie? Jeżeli byśmy mieli bohatera, który siedzi... Ale i tak wszyscy założyli chyba od razu, no. Zresztą... no tak, no, wszyscy tak założyli. Scenar już wyciekł przed premierą, więc ja mam wrażenie, że ci, co się interesowali, ja dlatego unikałem jakichś newsów, bo informacje o tym, kto zabija, już były chyba obecne przed polską premierą, to na pewno, No. No, ale to, to, to tak mówię, tak mi się wydaje, że to, to była ta motywacja, dlaczego w to nie poszli, nie? No możliwe, ale no, znowu, to my dla mnie jest zmarnowany potencjał. No i dochodzimy do tej ostatecznej konfrontacji i ty tam wcześniej zajawiałeś, że ci się podobała. Ja znowu będę... Ma, Smartem Magodą, bo no, wiem, że to jest Slasher i tak dalej, nie? ale ty, ty, przez to właśnie, że nie było tego efektu, wow, to gdy potem jeszcze ta konfrontacja jest przeciągnięta, bo Jessica zyskuje tę czasową nieśmiertelność. Nie dostaje cegłą w głowę i nic, dostaje się w nogę i nic, w ogóle nie słabnie. Potem wiele ciosów w trzewia i jeszcze odrzuca seed. E, w końcu ten strzał w brzuch i nagle wyparowuje. To było nawet śmieszne, no bo wciąż powtarzali, właśnie. Zresztą to już jest kanoniczne, także trzeba strzelać w głowę, więc to nawet trochę mnie rozbawiło w tym momencie, ale miałem wrażenie, że to jest niepotrzebnie już przeciągnięte i gdy w końcu Jess przyjmuje te, nie wiem, cztery magazynki w czoło, mimo że żadna z naszych pań, ani Sid ani tatu nie przeładowywały tych pistoletów, więc nie wiem, skąd one w ogóle tyle tych naboi tam miały. Okej, okay, no to było efektowne i to mogło być fajne, ale ja już byłem zmęczony. Nie, ja już byłem na tym etapie taki e, dobra, kończmy to. Ale to z, z, z, chyba się, żeśmy nie zrozumieli, bo ja nie, nie chwaliłem właśnie całej tej konfrontacji, bo o, ja się zgadzam, że ona jest przyciągnięta i ona jest za długa. Ja chwaliłem tylko jej finał, czyli właśnie okay. to, jak matka z córką, ramię w ramię rozwalają łeb Jennifer i to to, to, jest takie, to była scena, na której ja byłem trochę rozdarty, bo z jednej strony to w pierwszej chwili moja reakcja była taka, że to jest przesada, nie? że to już jest za dużo, że za, zbyt wiele razy to widzieliśmy i to takie jest podniesione, jeszcze podbite one-linerem i wiesz, takie za dużo, ale wychodząc z kina stwierdziłem, że nie, że to było w sumie w porządku. Jako puenta też dla stementowania nowej drogi dla Sydney i Tatum to jest w porządku. Natomiast jakby ta sekwencja walki jest przyciągnięta, no ale to, to, to już powiedziałeś wcześniej, że niestety, ale ta nieśmiertelność niektórych postaci jest problematyczna, no bo umówmy się to, że mąż przeżył też jest totalnie bez sensu, to, że bliźniaki przeżyły jest totalnie bez sensu no po prostu niestety, ale właśnie i szóstka i siódemka ma tego za dużo nie? Że takie motywy się pojawiały też w wcześniejszych filmach, tylko że wtedy to trochę było mam wrażenie z, tak, wiesz, na korzyść filmu przerabiane, a tutaj to po prostu zdaje się być głupawe, nie? Mhm. Mm I ja też mam problem z tym, że nikt z tych innych znajomych nie przeżył, nie? Więc jak dostaniemy ósemkę, skupioną wokół Tatum, no to powrócą właśnie Mindy i Chad, którzy od... powinni zginąć dwa filmy temu, <grym> jak tak na to patrzę. Ale przecież wiesz, że ósemka to będzie klon dwójki, nie? Czyli Tatum na uniwerku, nowe środowisko, nowe postaci. No tak, nowe postacie, które będziemy znowu poznawać, a potem jedna z nich może będzie ważna, czy coś, a reszta pewnie koniecznie. Chatty, i Mindy. Mindy może już będzie gwiazdą tam kanału siódmego, czy któregoś. Gail, ciekawe, też pewnie powróciłeś, mam nadzieję, że nie, bo, bo tutaj o niej film zapomniał, więc już naprawdę, no jak nie, był pomysł na trzy sceny z nią, a potem nagle no, zniknęła z planszy bez powodu, więc dajmy już jej spokój. Albo nie wiem, niech, niech zginie po prostu. <grym> Czy coś. <grym> nie wiem, jakoś tak... Znaczy znowu, no to nie jest gigantyczny zawód. Tak? To nie jest bardzo słaby film, ale no jak na krzyk, to, to tak jak powiedziałeś. Nie? Już poszliśmy po prostu w kierunku zwykłej franczyzy slasherowej, a nie czegoś, co było kultowe i fajne. I nie Szkoda, że nie ma z nami Mando i Marty, nie? bo oni też w sumie mieli... Jeszcze inne podejście, ale może w komentarzach się wypowiedzą. No tak, no niestety ostatnio ciężko zgrać w większej ekipie. Ja trochę mam takie podejście, że naprawdę uważam, że siódemka chyba dla mnie jest lepsza niż szóstka, mimo wszystko. Ale to też może jest kwestia oczekiwań, bo do szóstki podchodziliśmy z dosyć dużymi, pozytywnymi oczekiwaniami po piątce, no a siódemka miała raczej nisko zawieszoną poprzeczkę ja całościowo lepiej się bawiłem. No mówię, szóstka miała lepsze pojedyncze sceny, ale moim zdaniem była gorsza dla mnie osobiście, ja się na niej gorzej bawiłem. Ta siódemka Sprawia wrażenie trochę, ty, ty powiedziałeś coś takiego, ja się pod tym podpisuję. Trochę filmu z innej epoki, że niby to jest współczesność, dużo tej technologii i tak dalej, ale to się trochę ogląda jak taki film sprzed 15 lat, ale dla mnie to było ok, i mówię, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo solidny średniak. Ma swoje problemy, jest niedogotowany ten w wielu elementach, ale ma też fajne pomysły i mówi, ja naprawdę nie uważam, że to jest jakaś wiesz, ujma na, na, na całej serii. No Na pewno to nie jest szczyt, ale to jest całkiem spoko, całkiem spoko krzyk. Przy czym no ja, ja nie wiem, czy całkiem spoko krzyk, czy to jest komplement dla no nie całości jest, nie, nie serii. nie, jest. nie? To, i to, to, to, to brzmi jak oksymogon. Dlatego właśnie to, to, to, to ja z tym mam problem, nie? że wszyscy wiemy, że ta ósemka jakby powstanie i. No i trochę nie wiem, czy, czy to dobrze, że będą to kontynuowali, no ale czas pokaże. Mm -hmm. Znaczy znowu tak jak jeśli mówiliś, znaczy mówiliśmy w osobnych podcastach bo ja nagrywałem z Iskiem, a wy wtedy nagrywaliście chyba We Troje ale wcześniej te odstępy między kolejnymi premierami też były plusem nie? no bo właśnie pozwalały te nowe fenomeny gdzieś przedstawiać, omawiać i każdy film miał jakiś motyw przewodni w mecie i też w kontekście motywacji zabójców, a tutaj tak trochę jak, jak ta ósemka powstanie za dwa lata czy za trzy, no to pewnie nie wiem, nie wiem co mogliby wtedy, znaczy może coś się wydarzy pod koniec, jakiś przełom czy coś, ale nie wiem, czy będzie coś ciekawego do ogrania właśnie w ten sposób. No dobra, nie będziemy już ciągnąć dalej, myślę, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwe wątki. Dziękuję Ci serdecznie, dobrze, że w tej skomplikowanej logistyce tego nagrania, chociaż nam się udało zgrać, więc dzięki za rozmowę. Dzięki, dzięki. Wam kochani, kochane, dziękujemy za uwagę. Jeżeli film widzieliście, no jak jesteście tutaj z nami cały czas, to, to chyba go widzieliście, to dajcie znać, jak Wam się podobał. Czy, nie wiem, jesteście team ja, czy team Jerry, czy podobał Wam się bardziej, czy może Wam się nie podobał w ogóle. Czekamy na komentarze, a na teraz to już wszystko, więc tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.